A gośćmi dzisiejszej audycji są ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie panią i słuchacze. Pani Ewa i Pani Agnieszka ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw, Sychar, Wspólnoty Działającej przy Parafii Świętego Stanisława w Skierniewicach. Dzień dobry, szczęść Boża. Dzień dobry, Dzień dobry. Wracamy dziś do tematu rozwodu. Proszę księdza, powiedzieliśmy, że rozwód to nie jest rozwiązanie problemu, to dopiero w jednej z audycji powiedzieliśmy, że to dopiero problemy zaczynające się. Poza tym jest to forma ucieczki, jakby nie patrzeć przed problemem. Wygląda, na, czy wydaje się, że, że prawdziwy człowiek, czy też prawdziwy mężczyzna, no raczej nie ucieka, tylko stara się rozwiązywać sprawy. No, ale patrzymy nie. tylko z punktu widzenia mężczyzny, kobiety nie? Kobiety też, ale myślę, że to jest, ważne jest, żeby ludzie spotykali się, żeby te spotkania były twórcze. Poza tym, ktoś mi kiedyś tak ładnie powiedział, że jak się jakiś węzeł na linię zawiąże, to absolutnie nie rozwiąże się go w ten sposób, że jedno i drugie ciągnie do siebie. Trzeba popuścić. No to trudno tak zdecydować, kto ma popuścić. Nie lubimy kompromisów chyba, tak? Tak, więcej nawet przebaczyć, czyli przestać baczyć na jakąś sytuację i wyolbrzymiać ją. Wiem, że to łatwo się mówi, bardzo trudno no, jest to w e, praktyce, dlatego w małżeństwie mówimy o sakramencie, dlatego Pan Bóg przyszedł do małżeństwa z sakramentem, bo wiedział, że ta wspólnota nie będzie łatwa, ale jest niesamowicie twórczą, niesamowicie żywotną i niesamowicie dającą rozwój. Poza tym największym zwycięstwem złego ducha jest prowadzić nieprzyjaźń między kobietą a mężczyzną, bo wtedy już życia nie będzie. Więc ta wspólnota jest szczególnie pod jego atakiem. Dlatego też ta szczególna asystencja Ducha Świętego, kiedy przy zawieraniu sakramentu małżeństwo wołamy o Stworzycielu Duchu przyjść i kiedy konsekrują się małżonkowie do wiernej miłości. Pani Agnieszko, jak trafiła Pani do wspólnoty? Ja trafiłam do wspólnoty 4 lata temu, Dowiedziałam się o wspólnocie z Gościa Niedzielnego, tam było ogłoszenie, że w kościele św. Stanisława w Skierniewicach będzie zawiązanie takiej wspólnoty, będzie msza i po prostu postanowiłam pójść. Wtedy już nie mieszkałam z moim mężem i byłam w kryzysie. Stąd moja decyzja, że pójdę na tą mszę świętą. Jakby nie miałam planów na przyszłość, bo nie wiedziałam, co to za wspólnota, nie wiedziałam, co się z tym wiąże, ale chciałam tam pójść. To już, I tak trafiłam. No właśnie, to już cztery lata, jak bardzo zmieniła ta wspólnota Pani życie? Wspólnota zmieniła moje życie bardzo mocno. Na początku, może powiem o takiej sytuacji, jak to w ogóle wyglądało. Ja jestem po rozwodzie, po rozwodowy, Dostałam miesiąc po pierwszym spotkaniu po gnisku. I jakby wtedy wspólnota już była dla mnie takim umocnieniem, że ja jakby wiedziałam, jakie jest moje stanowisko, jak ja mam się zachować, jak odpowiedzieć na ten y, pocew rozwodowy. I właśnie dlatego nie zgodziłam się na rozwód, chciałam trwać w wierności małżeńskiej. Pani Ewo, czy jak dobrze rozumiem, <śmiech> wspólnota podpowiada osobom w takiej sytuacji, jak właśnie zachować się w przypadku otrzymania pozwu rozwodowego? Tak, nasza wspólnota no, sprzeciwia się mentalności rozwodowej i chodzi o to, że nie tylko staramy się, dążymy do tego, żeby nie występować o rozwód, ale także w takiej sytuacji, kiedy współmałżonek wystąpi ze sprawą rozwodową, nie zgadzamy się na rozwody, dlatego że rozwód znieważa przymierze zbawcze, jakim jest sakrament małżeństwa, to mówi katechizm kościoła katolickiego. Poza tym to nie jest żadne rozwiązanie, tak jak ksiądz mówił. To jest trauma dla wszystkich, przede wszystkim też dla dzieci, dla, dla wszystkich z otoczenia i dla rodziny i dla znajomych. Rozwód nie rozwiązuje sytuacji i poza tym jest coś takiego, że my tą naszą postawą dajemy świadectwo, że można inaczej. Osoby, które współpracują z małżeństwami, często mówią, że ci małżonkowie, którzy decydują się na rozwód, w ogóle nie podejmują wcześniej żadnych starań o to, żeby rozwiązać sytuację konfliktową, tylko jak gdyby takim krokiem jedynym uważają, że to jest rozwód. Natomiast my pokazujemy, że można inaczej. W naszej broszurze, tutaj chciałam podkreślić, że jest wiele świadectw mówiących o tym, że są inne wyjścia z sytuacji. Jest instytucja separacji którą dopuszcza Kościół, separacja zabezpiecza prawa małżonków i dzieci równie dobrze, albo nawet lepiej w niektórych sytuacjach niż rozwód. Jest świadectwo osoby pracownika socjalnego, który doradza osobom w takich trudnych sytuacjach, które się zgłaszają na przykład w takiej sytuacji, kiedy jest przemoc, kiedy trzeba się odgrodzić od współmałżonka wręcz, który stosuje przemoc. Wydaje się, że no co, no trzeba odejść, więc rozwód. Nie. Okazuje się, że właśnie doradzając separację, ukazując dobro, czy porównując to, co daje rozwód, co daje separacja, te osoby wybierają separację. Mało tego, jest to takie świadectwo tego pracownika socjalnego, że w tej placówce, w której pracuje, parę lat temu proponowano głównie rozwód w takich trudnych sytuacjach. Natomiast teraz, idąc za przykładem tej osoby, która należy do Sycharu, która mówi o separacji, a no gdyby ten rozwód pozostawia do wyboru, ale gdzieś nie sugeruje rozwodu. Okazuje się, że inni pracownicy z tej placówki również zaczęli mówić o separacji. Jest też świadectwo prawnika, który mówi, że nie podejmuje się takich spraw, kiedy ktoś występuje z pozwem o rozwód, natomiast podejmuje się współpracy z osobą, która nie zgadza się na rozwód. W naszej broszurze jest przykład odpowiedzi na pozew rozwodowy. W takim duchu miłości, też no, w takim duchu, że nie zgadzam się na rozwód, bo kocham cię, mój mężu czy moja żona. Trochę tak to brzmi, jakby mieli przepisy na wszystko, ale tutaj Pani Ewa bardzo ładnie powiedziała, że te przepisy biorą się ze świadectw ludzi, czyli tych, którzy modlili się w tej trudnej sytuacji i przez tą trudną sytuację chcieli przychodzić z Panem Bogiem. I tak Duch Święty działa... Że znajduje rozwiązania, których wydaje się, że ich nie ma z początku. To, co też w formule wspólnoty jest, że Bóg jest w stanie odnowić każde małżeństwo, bo jest Bogiem rzeczy niemożliwych, nawet z niemożliwych po ludzku sytuacji. I to jest niesamowite w tej wspólnocie, że oni też od razu to spisują, zostawiają to w internecie. Można z tego bogactwa czerpać. Żeby nie zabrzmiało trochę nam tutaj to tak, jakbyśmy mieli przepis na każdą sytuację. Bardziej może drogowskaz, z którego warto o, skorzystać, właśnie, tak. A ja... Drogę, tak. drogę, A jak, proszę księdza, nie pogłębiać trudnej sytuacji w przypadku, kiedy jedna strona żąda rozwodu, a druga go nie chce? Przede wszystkim szukać pozytywów w tej sytuacji, bo na skrzywdzeniu daleko się nie da pojechać. Poza tym skrzywdzenie za chwilę zacznie rodzić takie sytuacje, że skoro jestem skrzywdzony, chciałbym profitować, mi też się coś należy od życia. I wchodzimy w zamknięte koło takiego, no mówiąc po katolicku, grzeszenia i wychodzenia z grzechu. Natomiast y, wydaje się, to bardzo ładnie też ojciec pije, bo to mi ostatnio też przyszło. On mówi o czymś takim, żeby przecierpieć siebie, czyli żeby potrwać trochę w tym, w tym kryzysie. Nie mówi absolutnie przecierpieć sytuację, tak jak tutaj pani Ewa mówiła, gdzie jest zagrożone zdrowie czy życie, nie chodzi mi o jakieś cierpienictwo, ale przecierpieć siebie w sensie swoich emocji, być może negatywnych emocji, negatywnych uczuć, ale pozwolić niech one po prostu przejdą przez mnie. I dopiero wtedy, kiedy już trochę wolniejszy będę, zacząć, zacząć szukać inspiracji i wejść. Tak jak ksiądz powiedział, że właśnie każdy indywidualnie przeżywa ten swój kryzys i trzeba go przeżyć. Właśnie to jest tak, że nie nie jest tak, że trafimy do wspólnoty i jakby, jak ręką odjął wszystkie problemy znikają i wtedy jesteśmy szczęśliwi i wszystko się dobrze układa. Ten kryzys trzeba przeżyć i, i, i są jego etapy. Ja właśnie podczas rozwodu miałam ogromne wsparcie właśnie modlitewne w naszej wspólnocie i rzeczywiście to czułam podczas tych rozpraw. Sama też dużo się modliłam. Mój rozwód miał miejsce w Płocku. Chodziłam do kaplicy, gdzie były wystawione relikwie świętej Faustyny Kowalskiej i to też było dla mnie takim dużym umocnieniem i wsparciem. Czułam rzeczywiście duży spokój. To też nie można w ten sposób powiedzieć, że wchodząc byłam wyluzowana, wchodząc na salę sądową. Ale myślę, że gdyby tej modlitwy nie było, byłoby znacznie gorzej. A ja dzięki temu wsparciu czułam yy, się dużo bardziej spokojna czułam taki pokój w sercu. A teraz z perspektywy tych lat, które jest pani w wspólnocie, to może pani powiedzieć, co dała ta wspólnota, sama wspólnota? Wspólnota dała mi właśnie taką świadomość siebie też, bo tak jak ksiądz mówił, jak mówiła Ewa, ja też to, o tym wcześniej mówiłam, że jakby wspólnota jest takim startem do, do rozwoju siebie, do nabierania świadomości siebie też. Na początku oczywiście uważałam, że to tylko ta druga strona. Ten mój mąż jest winien wszystkiemu, że to on źle postępował, że ja robiłam wszystko dobrze, no ale jakby z czasem człowiek nabiera świadomości, ja nabierałam świadomości, co zrobiłam źle. I w tej chwili już wiem, że każde z nas dołożyło swoją część do tej sytuacji. W tej chwili wiem, że jestem żoną i nią będę, tak? Mimo że uzyskaliśmy rozwód cywilny, to jakby łączy nas sakrament małżeństwa. W tej postawie nie zgadzania się na rozwód, albo nawet kiedy dojdzie do separacji, sytuacji odejścia od nas współmałżonka ważna jest taka nasza postawa otwartości, że to nie jest sytuacja zamknięta. Właśnie to, co Agnieszka powiedziała, że jestem dalej żoną, rozwód, separacja, ten trudny czas, to jest po prostu jakiś etap w naszym małżeństwie. To nie jest zamknięta sprawa, że to już się wszystko skończyło, że małżeństwo się skończyło, że Pan Bóg tu może działać cuda w naszym małżeństwie i działa. Są przecież świadectwa powrotu do siebie, współmałżonków z takich wydawałoby się zupełnie beznadziejnych sytuacji. I ważna jest ta moja postawa otwartości. Tak jak my mówimy, zarzucanie wędki. Nawet takiej sytuacji, kiedy się rozstajemy ze współmałżonkiem. Zarzucanie wędki, czyli takie ukierunkowanie się na podtrzymywanie relacji w takiej sytuacji, jaka może jaka jest. To może być różnie. Na przykład ja na początku w ogóle nie miałam kontaktu z moim mężem. Mój mąż nie chciał się ze mną kontaktować. Ja jestem w separacji od ponad siedmiu lat. A w tej chwili rozmawiamy ze sobą i to jest taka moja inicjatywa. Rozstając się z moim mężem powiedziałam, że ja będę czekać na niego, że ja go kocham, no to też był taki etap w moim życiu, ja musiałam przejść jakąś przemianę, żeby móc to powiedzieć, ale że nie zamknęłam tej drogi powrotu. To się dzieje we mnie przede wszystkim. Na początku mogłam mu tylko wysłać SMS, który wiedziałam, albo mąż odbierze, albo nie odbierze, życzenia imieninowe w rocznicę naszego ślubu. Zamawiam msze w intencji naszego małżeństwa, informuję męża o tym, chociaż on nie przychodzi, nie uczestniczy w tych mszach. Proszę go o jakąś pomoc. No i te kontakty na przykład w naszym małżeństwie są coraz częstsze, no ale dalej mąż nie chce być ze mną. Ja nie traktuję tego jako sprawy zamkniętej. To samo się może dziać nawet i po rozwodzie, kiedy jakoś dojrzejemy do takiej postawy. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gośćmi audycji byli dziś ksiądz Grzegorz Gową, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Proszę, może? Pani Ewa i pani Agnieszka ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar, Wspólnoty działającej przy tej parafii w Skierniewicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.